Ewangelia według Łukasza, rozdział trzeci. W piętnastym roku panowania Cezara Tyberiusza, Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Herod, tetrarchą Galilei, Filip i jego brat, tetrarchą Iturei i krainy Trachonis, a Lizaniasz Tetrarchą Abileny. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na Pustkowiu. Obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak napisano w księdze proroka Izajasza głos wołającego na Pustkowiu, Gotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, Każda góra i pagórek będzie zniżony, Krzywizny będą wyprostowane, Wyboiste drogi będą gładkimi, Każde ciało będzie oglądać zbawienie Boże. Mówił ludziom, którzy wychodzili, Aby być przez Niego ochrzczonymi, Plemię żmi. Kto wam wskazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście owoce godne upamiętania, a nie myślcie o sobie, ojca mamy Abrahama, bo powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, Każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień. I pytał go lud, co więc mamy czynić? On odpowiedział im, kto ma dwie suknie, niech udzieli temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby być ochrzczeni. I powiedzieli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On powiedział do nich, nie pobierajcie nic więcej nad to, co wam postanowiono. Pytali go również żołnierze mówiąc, a my co mamy czynić? Powiedział do nich, na nikim nic nie wymuszajcie i nikogo nie oskarżajcie fałszywie, a poprzestawajcie na swoim żołdzie. Pytali go również żołnierze, a my co mamy czynić? Powiedział do nich, na nikim nic nie wymuszajcie i nikogo fałszywie nie oskarżajcie, a poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy ludzie oczekiwali i myśleli wszyscy w swoich sercach o Janie, czy on nie jest Chrystusem, Jan odpowiedział wszystkim. Ja was zanurzam w wodzie, ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie jednych z was zanurzać w Ducha Świętego, a drugich w ogień. W jego ręku jest szufla, by wyczyścić klepisko jego i zebrać pszenicę do jego spichlerza, lecz plewy będzie palił ogniem nieugaszalnym. Napominał też lud w wielu innych rzeczach i zwiastował im dobrą nowinę, a Herod Tetrarcha, będąc przez niego karcony z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa, i z powodu każdego zła, które czynił Herod, dodał do tego zamknięcie Jana w więzieniu. A stało się, gdy cały lud był chrzczony i gdy też Jezus był ochrzczony i modlił się, że otworzyło się niebo. Stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołąb. I odezwał się głos z nieba, mówiący, Ty jesteś Synem moim umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Gdy Jezus zaczął swoją służbę, miał około trzydziestu lat, będąc, jak uważano, synem Józefa, Helego, Matata Lewiego Melchiego Jannaja Józefa Matatjasza Amosa Nahuma Hesliego Naggaja Mahata Matatjasza Semeja Josecha, Jody, Joannana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Addy, Kosama, Elmadama, Hera, Jozego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, Melei, Menny, Mataty, Natana, Dawida, Isajego, Obeda, Booza, Sali, Naasona, Aminadaba, Arama, Ezroma Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nahora, Seruga, Ragua, Faleka, Habera, Szelacha, Kainama, Arpachshada, Sema, Noego, Lamecha, Metuszelacha, Henocha, Jareda Malaleela, Kainana, Enosza, Seta, Adama Bożego.